Cześć! Mówi Krzysztof na to czego wysłuchacie to jest podcast wakacyjny, podcast o wszystkim i o niczym. Jedyny polski podcast, który nazywa się podcast wakacyjny. Dobrze, to było debilne? Tak, mogę to powiedzieć? Tak, to było debilne. Dobrze, dzisiejszy odcinek będzie na temat płyty. Płyty, którą sobie kupiłem, bo to jest takiej serii odcinek Jakby to nazwać No serii płytowej Że No, myślę kupię sobie jakąś nową płytę To będę o niej opowiadał Tak No, nie wiem, nie wiem po co, nie wiem jak Znaczy no, czy po co to wiem, bo nie mam o czym gadać Nie wiem co Was to będzie interesowało Będę takie recenzje płyt po prostu robił No więc m, najnowszą płytę jaką zakupiłem nazywa, y, to jest płyta AC Drinkers a płyta nazywa się Vile Visions Vision czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta przynajmniej tak w piosence śpiewają Vile Vision vile vision, vile vision jakoś tak jest to bardzo fajna płyta hmm, zakupiłem ją tylko dlatego że była tania o 10 złotych tańsza o 10 złotych Kosztowała 25, a normalnie kosztuje 20 jakoś tak, bo to jest edycja niezremasterowana i bez bonusów w trzech no i szkoda trochę, bo no bonusy nie wiem czy tak 10 zł by kosztowało, ale już jest to ten, to niech będzie Niestety pod, jako podkład wam tego nie puszczę niestety, no ale dobrze. No to tak może powiem na tej opakowaniu. Więc tak, jeżeli ty masz tą płytę, yy, no to może się różnić trochę niektóre małe fakty. Yy, mogą się te fakty różnić trochę. Trochę mnie chyba ściszyło na chwilę. Tak? A nie wiem nawet. Dobrze. Yy, więc tak. No, no, jeśli masz tą samą płytę tylko że jest sterowaną może się trochę różnić. Ja mam w, y, w Jewel Case, nie, Jewel Case, czyli ja gadam Jewel. Najlepiej Jewel Case. No, czyli normalnie zwykłe opakowanie. Na obrazku są, jest napis Acey Drinker, to jest taka opustynia. A na środku są, y, ile to jest koni? 5 koni, która jest w siebie nawzajem, je. No i jest koń normalny, znaczy koń taki wyczesany koń, koń generał jest, koń zdechu jest, koń muzyczny jest, nie, koń opicy jest jest koń muzyczny. No i tak kopyta się łączą, czy coś takiego, musielibyście sami to, nie umiem opisać tej okładki, no reszta, jeśli otworzymy to jest, nie, tył, Piszę tam produce, set by assets, tam różne takie inne Mix, Mixed by, master by i coś takiego No I nagrywane zostało to pomiędzy 5 a 16 lipcem 9.3 No No i tam mamy takie otwory jak Zero Wall Kamikaze Club Właściwie, bo tego to jest w nawiasach, albo nie. Wolontari Kamikaze Club While Vision Vision Pizza Driver Under the Gun Marian is a Metal Girl może Mariusz e, Ba... Balbinator Edzy Then she kissed me Heads Off To This Lady Polish Blood Midnight Visitor I jest jeden truck ukryty. Yy, więc tak, jeśli otworzymy, zobaczymy, że płyta jest, a, biała. Znaczy nie, płyta ma, wygląda tak jak układka, znaczy zbliżenie układki, yy, pisze, że jest made in Austria, yy, tak, jeśli wyjmiemy płytę, to zobaczymy, że, no podkładka, to płyta jest biała, wszystko, i teraz wyjmujemy wkładkę, i co jest na wkładce, na wkładce jest to, że wyprodukowane gdzieś tam, że żerniball, zildian, yy no i takie tam, yy, otwieramy, co i ukazuje nam się zespół AC Drinkers, zdjęcie zespół Acid Drinkers w Lica, Ślimak, Popcorn i Titus, jeszcze z Licą i Ślimak miał długie włosy wtedy, otwieramy i mamy teksty po polsku i po angielsku i to tyle może z opowiadania o kładce i może przejdę do po kolei z, do. znaczy. Po kolei opowiem o piosenkach jakie tu są, bo piosenki są naprawdę fajne. Więc tak, tylko muszę się umocować z tym. A jak to się nazywa? No, wychodź. Musiałem się umocować ze składką. Z, z. z wkładką, tak. I dzisiaj tak właściwie miałem nagrywać z jedną osobą Miał być odcinek dwóch, ale zjebaliśmy ten odcinek i się już nie chciało nam nagrywać No no tak, pierwszy utwór na płycie to jest Zero Zero to jest utwór zaczynałem, no to się też w przypadku tak jak Barmy Army ma, zaczyna się coś tam coś tam coś You are one, it's zero Bo w Barmy Army się zaczyna też tak Barmy Army no po prostu tak jakby byli i tak ryżą jest to bardzo fajny utwór No Dobra, drugi utwór to jest voluntary Kamikaze Club Też bardzo fajny eee. No, dobra Trzeci to jest utwór tytułowy Wild Visions Vision eee. Nie wiem, nie umiem przetłumaczyć tego tytułu Ale, no Genialny jest, trzeba przyznać też czwarty to jest Pizza Driver Opowiadający o, no Pizza Driver, To jest moja ulubiona piosenka Icy Drinkers. Nie jest taka bardziej, bardzo metalowa, bardziej jest taka hard rockowa, albo heavy metalowa, nie wiem. Zależy jak to chce, jak to woli. Ale naprawdę piosenka jest niczego sobie. Jeśli jeszcze jej nie słuchałeś i nie słyszałeś, no to usłysz ją, usłysz ją, i sobie do YouTube'a teraz i sobie posłuchaj Pizza Driver. Piątym utworem jest Under The Gun, który ma bardzo fajny riff, bardzo fajny podkład, o. fajnie, następny jest Marian is a Metal Guru. <śmiech> nie ten utwór też mi się bardzo podoba, on chyba miał taki fajny ciekawy tekst, to jest Marian is a Metal Guru. Yy, tak, gdzie tłumaczenie jest, kubce perkusję, kubce gitarę, włączę mikrofon, czadzimy stary no, czadzimy, a nie było jeszcze kubce bas, no, ale i tak czadło i znowu muszę tu z tą wkładką się umocować, może jak ja nie lubię takich wpłatek się później nie uczyłam umocować, bo we wkładce są wszystkie, no te, nie tytuły, a teksty piosenek z tłumaczeniami chciałem właśnie wam powiedzieć, ale o tym musiałem to wyjąć teraz muszę włożyć, już włożyłem dobrze Murzyn Mariusz, która, piosenka, która wbrew podatom nie jest po y, angi po polsku, nie jest po angielsku y, Babilanor, Babil, Babil... Balbinator Ezy nie pamiętam tej piosenki Denshi She Kiss, me", kiss me", też fajne, fajne, fajne Hats Off For This Lady ta piosenka mi szczególnie yy, przypada do gustu. tak Hats Off For This Lady bardzo fajne, bardzo fajne Polish Blood z takim dziwnym wokalem trochę Might Night Visitor jeszcze była 13 piosenka to jest tak. track ale o tym wam nie będę mówił bo to jest ukryty track właśnie i co mogę powiedzieć o tej płycie? Opłaca się ją kupić, bo bardzo fajna. Nawet jeśli edycja jest remasterowana, w edycji z remasterowanej macie jakiś tam bonusowy wideoklip do dwóch piosenek, plus y, chyba Pizza Driver i co tam było, nie pamiętam do czego. Y, chyba do Midna Midnight Visitor, bo Polish Blood, ale nie jestem pewien. I jeszcze y, macie Pizza Driver Live. No. Opaca się kupić za 34, czy tam 35 zł. Naprawdę. Bardzo fajnie. W ogóle opłaca się zapoznać z Estee Drinkers jako zespołem. A ja teraz zapraszam Was na. Na, na co Was zapraszam? Zapraszam Was na. Yy, na Wikipedyjnym Szlaku. emocjonujące przygody w krainie z łowrokiej wikipedii czy chcesz dowiedzieć się wiele kryjących w sobie tajemnic haseł tylko no prowadzi Cię po tej krainie tylko tutaj, tylko na wikipedyjnym szlaku dowiesz się wielu rzeczy których normalnie się nigdzie nie dowiesz tylko tutaj się dowiesz, że dupa potrafi doskonalizować tylko tutaj się dowiesz, że w YouTube jest więcej niż Żydów i tutaj tylko się dowiesz, że wiele fiutów to nie są fiuty, tylko fiutowie. Tylko w na wikipedyjnym szlaku. A teraz postanowiłem, ten. Teraz postanowiłem sobie dokończyć do czego, co wczoraj zacząłem, czyli mówi... znaczy nie, w poprzednim odcinku, zacząłem czyli mówić o chipach. Bo jest takie, bo jeśli wpiszemy sobie w ten w, Google'ach Chipa i wpiszemy sobie w Wikipedii Chipa to nam dwie, róż, dwie różne, dwa różne y, określenia. Dobrze, więc tak. Y, powiedziałem o dwóch pierwszych cipach, powiedziałem teraz o drugich cipach. Y, chipa Camera and Imaging Products Astrocation założona w 2002 roku w Japonii jest badająca rozwój technologiczny kamer i aparatu, głównie pod względem energooszczędności, czyli cipa zapewni Ci, że Twoje baterie w aparacie czy w kamerze będą dłużej Ci trzymały, tak, określają według własnych norm czas pracy po, po energii, czyli tak. Czyli co? Czyli jakiś tam profesor mówi, że jeśli bateria trzyma 2 godziny, to jest dobra, a Cipa sobie tak pomyśli, że to nie, że to nie, to, że to nie jest dobra, i Cipa mówi, że to nie jest dobra, tak? Nie wiem. Dobrze. A drugi... Yy, druga Cipa jeszcze, tak? Yy, to jest... Yy, akronim od angielskiej nazwy wrodzonej obojętności na ból z anhydrozoł, yy, czyli Renital Intensivity to pain with anhydorsis. Klikamy na to. I co to jest? O, tutaj jest taki brzydki obrazek. O, o. E, tak. No i... Wrodzona obojętność na ból z an, y, anhydrozą To jest rzadka choroba y, genetyczna należąca do grupy y, dzieci y, dzielicznych, neuropatii czuciowych i autonomicznych San y, Objawiająca się niezdolnością do odczuwania bólu To chyba fajnie y, ro, o, Rozróżniania skrajnych temperatur tak nie fajnie A także brakiem podzenia się do źle Choroba została opisana w Son'a w 1965 roku u dwóch braci z niezdolność niezdolnością od odczuwania bólu, zaburzonym odczuwaniem temperatur, temperatur i anhydrozą, więc zaangażowany w schorzenie zidentyfikował zespół Yul, y Yas, Yasuhiro Indo z Uniwersytetu Kumamoto. W 96 roku, to wtedy kiedy ja się urodziłem, Nie. Epidemiologa, Cipa jest bardzo rzadkim schorzeniem. za opisano 84, a w Japonii około 300 przypadków. Objawy i przebieg, taka Cipa chyba była w Doktorze się. Tak, chyba kiedyś było, albo nie wiem, bo ja tego nie oglądam, tylko raz Oto baz podobna jest mutacją w genie NTRK1. Tak. I to jest właśnie opis tej chipy. Dobrze. E, no. E, no i tak, opisałem Wam wszystkie Cipy z Wikipedii. W następnym odcinku będzie o takim pewnym mieście. Pewnym mieście, które jest w województwie wielkopolskim. Jest, to, nie jest, to miasto jest białe. Ale to jest, nie powiem Wam. Jak do mówiliśmy o Fiucie i o dupie i o Cipie też. Tylko zmierzamy do takiego do takiego hmm, do takiego miejsca, kiedy zabraknie mi tematów i będę musiał szukać nowych. No i to nie będzie już takie fajne. Dobrze. No to mówił Krzyszmen. Zapraszam do końcówki odcinku. Odci odcinku, odcinka, A, albo odcinku, nie wiem nawet. Dobra, coś. I końcówka odcinka, końcówka jest zawsze najgorsza, bo wtedy nie mam o czym mówić, ale teraz sobie przygotowałem temat do mówienia, więc tak, piszcie komentarze, to jest pierwsze, piszcie komentarze, bo ostatnio jest mało komentarzy, nie wiem, w tą wakacje jest mało ludzi, wiem, wiem, wiem, ale podcast wakacyjny jest yy, podcastem wakacyjnym, właśnie, no właśnie i o to mi chodzi, że to jest no, taki, taki, taki podcast hmm, wakacyjny, nie? właśnie wakacje i w wakacje też powinny być komentarze, e, więc tak. Już wiem co będę robił w roku szkolnym. To będą dwa podcasty na razie. E, podcasty, dwa podcasty. Pierwszy to będzie Nie, podcast o hmm. podcast będzie o o czym będzie podcast. Podcast pierwszy będzie o głupotach, taki podcast wakacyjny, tylko że w nowym wydaniu i taki lepszy, lepszy, ulepszony, bo to jest nie, nie ukrywam polikan doświadczalny. Drugi podcast to będzie podcast. Hmm, o czym? Powiedzieć wam czy nie powiedzieć. Wrzucę kostką, bo mam tutaj taką kustkę, kostkę kustkę. Mam tutaj taką fajną kostkę. No i sobie jest narysowany krzyż, krzyżyk. I na drugiej nie ma nic narysowanego, jeśli wypadnie krzyżyk, to znaczy, że Wam powiem, a jeśli nie, to znaczy, że nie. Nie, nie powiem Wam, nie powiem Wam, to będzie tamnica, aż do czasu, kiedy Kostka mi powie, że mogę, że mogę powiedzieć. Dobrze, więc tak, piszcie komentarze pod tą relacją, pod wszystkim i zapraszajcie nowych ludzi, bo co z tego, że Kasia, która jest jako anonim, Kasiu, ja Cię proszę. Proszę Cię, pisz jako normalny człowiek Bo tam możesz sobie wybrać kim chcesz być Możesz sobie wybrać Ale no, ale nie chcesz wybrać Nie chcesz wybrać, umówmy się Ty nie chcesz Możesz sobie zmienić na Kasia, no mnie anonimy wkurzają no. proszę Cię, zrób to dla mnie Dla Krzyżmena to zrób tam sobie możesz wpisać nazwę, czy ktoś tam, wybierz profil, masz nazwa, adres URL, nazwa, jeśli masz swój blog, czy tam stronę, to możesz. No to nie jest takie trudne, naprawdę. No. Yy, I tak. Yy, ty mówisz, że ja mam dużo fanów w Michałkowicach. co mi po tych fanach, jeżeli oni mi nie komentują. Jeśli będziecie komentować, no to w porządku. Ale jeżeli nie, no to. Tak, to trochę głupio. Tak, jestem w tym katalogu polskich podcastów i to mi przesporzyło dużo pobrań. Już! A tam jest zawołał i musiałem wyjść, zanim drzwi zamknąć. Dobrze, no to tak, to mi przesporzyło du dużo pobrań. Klikam na podcast wakacyjny i co? I tam jest tak. Yeah, Rich 1, nie wiem co to jest Rich tam Rich 4, subscribes 1, yeah 6, subscribes 6 Read 13, subscribes 9 4 i 9, a dzisiaj chyba jest 1 6 osób pobrało to trochę dziwny blues, najnowszy odcinek, yeah Teraz dajmy może na Analytics Google No, Chociaż tam chyba się nic nie ruszyło. Chyba nawet zmalało. <śmiech> nie wiem jak to jest możliwe, że zmalało. E, dobrze, nie będę się wypowiadał. O nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Uh, uh, uh. A nie, to jest czynnik odrzucań. Chyba nie. Ach, ten głupi internet. O, jest coś, jest coś. Więc tak, od 25 czerwca do 2. Zastosuj. No, wczoraj jedna osoba weszła. Tak mało jest ostatnio, mało jest osób wchodzących. I ten. Więc tak. Fani z Michał COVID, jeżeli mnie słuchacie, no to proszę Was, napiszcie coś w komentarzach. Napiszcie, powiedzcie tam kolegom, czy kimś tam, że jest coś takiego i że mogą się to rozetpać w wakacji, słuchając podcastu wakacyjnego. No, bo to jest naprawdę fajne, jak Cię komentują ludzie. Chyba, że nie chcecie, no to nie słuchajcie, nie? Wasza sprawa, możecie mi powiedzieć, nie nadajesz się wy pier... no i sobie. No dobrze, no eee, no, no. A to co? Nie przepraszam za wygląd strony mojej, znaczy podcastu, bo no to był no, taki da ja, Muszę zmienić, muszę zmienić, muszę... Znaczy podcast wakacyjny chyba taki zostanie, ale już... Podcast mój nowy będzie inny. Jeszcze mam w planie jeden podcast. Właśnie dzisiaj muszę zabrać się za jego robienie, takiego wszystkiego. No dzisiaj albo nie, w tym miesiącu. W tym miesiącu się robię. I dobrze, dziękuję Wam za słuchanie mnie. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. I dzięki Wam. I słuchajcie odcinków live. Macie tam w rubryce, że kliknijcie na odcinki live. Jeśli pisze Krzysztof online, to kliknijcie na to i do nadawania na żywo Was przekieruję. Dzięki, mówił przyszłem, cześć.